Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Andrzej Kocjan. Węgrzy mogą odsunąć Wiktora Orbana od władzy. Według sondażu wybory wygrywa opozycyjna Tisa. Czeskie MSZ reaguje na krytyczne słowa prezydenta Pawła na temat Donalda Trumpa. W Irlandii policja usunęła ciężarówki, których kierowcy blokowali drogi w proteście przeciwko drogim paliwom. Wiktor Orban po 16 latach rządów na Węgrzech może stracić władzę. Skończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych. Zgodnie z sondażami opublikowanymi po zamknięciu lokali opozycyjne ugrupowanie TISA Petera Madziara może liczyć na 55% głosów, a Fidesz Orbana na 38%. To jednak zaznaczmy tylko sondaż publikowany teraz, a zrobiony tuż przed wyborami. Według niego opozycja zdobyłaby 135 mandatów w 199-osobowym parlamencie. Do zmiany konstytucji wystarczyłyby 133 głosy. Głosy. Ale to nie są wyniki oficjalne. Na te będziemy musieli zaczekać. Łączymy się z Budapesztem. W sztabie wyborczym Tisy jest nasz korespondent Piotr Piętka. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór. Dzień dobry. Kiedy poznamy oficjalne wyniki i co wiemy na ten moment? Problem jest taki, że węgierskie prawo pozwala na publikowanie jakichkolwiek wyników wyborów cząstkowych w komisji wyborczej dopiero kiedy zostanie zamknięty ostatni lokal, a te jeszcze gdzie gdzieniegdzie ludzie głosują, dlatego że 70, prawie 8% do godziny 18.30, a to będzie jeszcze więcej. To jest absolutny rekord frekwencji, jaki kiedykolwiek na Węgrzech po 1989 roku miał miejsce i w Węgrzy najzwyczajniej w świecie poszli tłumnie do wyborów. To jest święto demokracji tutaj na Węgrzech. Przemawiał już do swoich zgromadzonych tutaj na placu Bocianim, naprzeciwko parlamentu, po drugiej stronie Dunaju, zwolenników. Peter Modior, jeszcze z wnętrza, jeszcze ze sztabu wyborczego powiedział spokojnie. Na razie jeszcze spokojnie. Podziękował wszystkim, ale jeszcze jestem umiarkowanie spokojny, umiarkowanie optymistyczny. Nie przemawiał jeszcze Wiktor Orman, tylko jego, jego współpracownicy. Oni są dość zdenerwowani, to widać wprost na to Natomiast, co bardzo ważne, przemawiał, wyznaczony zresztą przez Fidesz, prezydent Republiki Węgierskiej, prezydent Republiki, prezydent e, Tomasz Szujagon powie powiedział, że wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, zgodny z prawem, e, tak jakby uznał, że mimo wielu nieprawidłowości, do których o, zarówno mówi Fidesz, jak i Tiso dochodziło, to jednak e, wy wybory zostały przeprowadzone prawidłowo i dowodzą, jak powiedział prezydent, tego, że ludzie mają zaufanie do demokracji na Węgrzech i dlatego tak tłumnie poszli e, do wyborów. Czekamy na te wyniki. Cząstkowe. Być może, jeżeli zostaną zamknięte, to one będą bardzo szybko schodzić, dlatego że to wszystko jest elektronicznie robione i będzie bardzo szybko schodzić. Mam nadzieję, że do północy poznam już większość tych wyników. Budapeszcz, Piotr Piętkę, dziękujemy za te szczegóły. Zwolennicy Fidesu mówili dzisiaj reporterom Polskiego Radia, że popierają rząd Orbana za świadczenia rodzinne, podnoszenie płac i walkę o pozycję Węgier w Europie. Chcemy być suwerennym... Państwem, ale nie jesteśmy ani przeciwko Unii Europejskiej, ani przeciwko innym krajom. Wyborcy opozycji domagają się wprowadzenia mechanizmów antykorupcyjnych po ewentualnym zwycięstwie Tisy. Musimy odbudować to, naszą demokrację to, i pomyśleć to, o to, przyszłości, a nie tylko o tym, co będzie jutro. Tuż po aktualnościach w radiowej jedynce specjalna audycja podsumowująca wybory na Węgrzech najnowsze informacje, analizy i komentarze. To są aktualności jedynki.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 Pawlem. Źródłem konfliktu jest odmowa powołania przez prezydenta bliskiego współpracownika Macinki na stanowisko ministra środowiska. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. I jeszcze Irlandia. Policja usunęła traktory i ciężarówki, które od pięciu dni blokowały ruch w centrum Dublina w ramach protestu przeciwko gwałtownemu wzrostowi cen paliw. Drożyzna na stacjach to efekt wojny na Bliskim Wschodzie. Protestujący zablokowali rafinerię ropy, dwa porty, terminal paliwowy oraz wiele dróg w całym kraju.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 I jeszcze morska prognoza o pogody na Bałtyk Południowy i południowo-wschodni ważna do jutra do godziny siódmej rano. Sytuacja baryczna z godziny piętnastej. słaby klin wyżowy z nad Finlandii i Szwecji utrzymuje się. Płytka, zatoka niżowa z nadmorza Północnego Norwegii i Niemiec wypełnia się. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-wschodni do wschodniego, 4-5 do 5 w Boforta, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 5 stopni, widzialność dobra na zachodzie słaby deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków wschodnich 4-5, stan morza 2. Temperatura powietrza około 4 stopni widzialność dobra. Zatoka pomorska, wiatr południowo-wschodni do wschodniego 3 do 5, Stan morza 2, widzialność dobra, możliwy słaby deszcz. Wiatr z kierunków to wybrzeża środkowe teraz. Wiatr z kierunków wschodnich 4 do 5 w skali Boforta, stan morza 2 do 3 widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków wschodnich 3 do 5, Stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni skręcający na wschodni 4 do 5, wzrastający na 6 do 7 bałtek południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni skręcający na wschodni do północno-wschodniego, 4 do 5. Jedynka. Polskie Radio. Prawie 7 minut po godzinie 20. Na ten dzień i na wynik tego głosowania czekali nie tylko Węgrzy, ale cała Europa. Po 16 latach rządów Wiktora Orbana może tam dojść do zmiany władzy. Tu u nas na Węgrzech rozpoczniemy europejski ruch powrotu, rekonkwisty, która przywróci w Europie patriotyczne rządy. <trymne> Macie wybór. Węgry staną się działającym ludzkim, europejskim krajem albo kolonią zarządzaną przez zorganizowaną grupę przestępczą zdegradowaną do roli rosyjskiego wasala. Od szóstej rano do 19 Węgrzy wrzucali dziś głosy do urny. Zanim wrzucali to czekali. Rzeczywiście frekwencja była rekordowa i tworzyły się kolejki. No właśnie, skąd taka mobilizacja i co oznacza dla losów Wiktora Orbana? I dlaczego o tych wyborach niektórzy mówili jako o pojedynku telewizora z lodówką? Kto wygra wyścig o fotel premiera? Prorosyjski Wiktor Orban czy opozycjonista Peter Młodzior? Odpowiedzi już teraz w radiowej jedynce. Pierwsze wyniki, analiza ekspertów, relacje naszych korespondentów ze sztabów wyborczych. Agata Kowalska i Michał Strzałkowski. Będziemy z Państwem przez najbliższą godzinę. Polskie Radio. Jedynka. Orsak Gülliesz, Michale. To znaczy po węgiersku? Zgromadzenie krajowe oczywiście, czyli jednoizbowy węgierski parlament, do którego wybory odbyły się dzisiaj na Węgrzech. No i żeby te wybory skomentować o ich wynikach, o ile je poznamy yy, w najbliższym czasie, pewnie nie, pewnie trochę to zajmie, ale o scenariuszach dla Węgier. Nasi goście w studiu Ilona Gizińska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I doktor Adam Balcer, wykładowca w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej i ekspert Krajowy Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Tym bardziej dziękujemy, że... Jezus Maria, przepraszam, strasznie długa tytulatura. <laughs> Wystarczy Kolegium Europy ale Wschodniej. Ale i tak dobrze, że państwo znaleźli... I nie jestem doktorem. Dla nas dzisiaj e, w taki ważny dla wszystkich interesujących się Węgrami wieczór. Będziemy oczywiście łączyć się też z naszymi wysłannikami do Budapesztu, którzy są w sztabach dwóch najważniejszych w tych wyborach partii politycznych, oczywiście rządzącego od 16 lat Fidesu, no i partii TISA, która jeśli wierzyć sondażom przedwyborczym, Fidesowi te władze może tego wieczora odebrać. No ale na razie czekamy na te wyniki. Czy można już przewidywać kto wygrał? Zalecałabym jednak trochę cierpliwości. E, tak naprawdę nie wiemy nawet, czy poznamy te wyniki dzisiaj wieczorem. E, ważne jest, żeby mieć na uwadze, że na pewną część głosów będzie trzeba poczekać trochę dłużej, nawet do kilku dni. Na którą część? Na część głosów, która jest oddawana przez Węgrów z diaspory, Węgrów mieszkających w krajach ościennych, a więc etniczną e, mniejszość, która oddaje głosy na podstawie praw wyborczych nadanych przez Fidesz w 2014 roku, a także na głosy Węgrów po prostu, którzy emigrowali e, i również głosują korespondencyjnie. Więc to są głosy, które nie są zliczane automatycznie dzisiejszego wieczoru. One w dużej mierze będą spływały... Fizycznie przywiezione przez konsulów. Ja widzę, że Adam Balcer tutaj kiwa głową potakująco, e, zgadzając się z panią, ale mimo wszystko, kto wygra? Jak państwo myślą? Skoro nie możemy powiedzieć już teraz, bo dopiero od ponad godziny są zamknięte lokale wyborcze, no to możemy przewidywać. Kiwałem głową, bo się zgadzam. Problem jest taki, że o wiele łatwiej byłoby nam coś powiedzieć, gdyby były Exit Pole. Nie ma Exit Pole. Dlaczego? Ech. No dlaczego nie ma? No takie jest prawo akurat. No moim zdaniem nie jest to dobra sytuacja, ale no tak jest. Yy, druga kwestia... Czyli, yy, żeby to było jasne dla słuchaczy i słuchaczek. Zaczęło... Są zakazane exit pole? Nie wolno stać przy lokalach wyborczych i pytać na kogo pan, pani głosowała? To znaczy, czy są zakazane. Nie sądzę, żeby było takie prawo, żeby nie. to było zakazane, tylko Absolutnie. po prostu tego się nie robi, tak? Mhm. Nie robi się na takiej dużej próbie. Yy, ten wy, yy, te... Na przykład szacunki, które teraz zostały opublikowane, no to jest ostatni sondaż, tylko sondaż, przeprowadzony e, w... Dniach chyba 9 albo ósmy, jedenasty, czyli do soboty włącznie, tuż przed samym dniem głosowania. I co, ja tylko przypomnę, 55% no dla opozycji, tak. 38% teraz, dla Fidesów. No i tutaj niekolwiek. to, co się stało niestety, to też jest, można by było wiele więcej e, powiedzieć i dlatego też e, nie przypadkiem. E, Wielu komentatorów, ekspertów wypowiadając się na temat jakichś prognoz wyborczych, jeśli chodzi o Węgry, no wzywa do ostrożności, wstrzemięźliwości bo te sondaże się po prostu rozjechały kompletnie. Tak nie było, aż czegoś takiego nie było w poprzednich wyborach, bo można je podzielić na, tr taką, na trzy grupy. Pierwsza grupa to jest taki sondaż, który właśnie pan przytoczył, czyli że to jest różnica kilkunastu, nawet dwudziestu paru procent. Na rzecz opozycji. Na rzecz opozycji. Szczerze mówiąc, ja jestem do tych sondaży akurat do tych sceptycznie nastawiony, bo jednocześnie, o czym się w Polsce często nie mówi, to 20-20 kilka nawet procent ludzi w tych sondażach Odmawia odpowiada, odpowiedzi. Tak, tak, odmawia odpowiedzi albo, że e, nie mnie. wie na kogo jeszcze zagłosuje. Na A dwie następne, pozostałe grupy sondaży? E, tak, jedna to są takie sondaże, gdzie ta przewaga w ostatnich dniach e, Tisy nad Fidesem wynosiła 10 gdzieś procent, 9%. I moim zdaniem one są bardziej prawdopodobne. I przypomnijmy, że, to, to, że te sondaże nie obejmują diaspory. Są przeprowadzone tylko. A diaspora jest duża. Tak, ale no nie, też nie przesadzajmy. Zaraz wytłumaczymy, dlaczego nie jest aż tak kluczowa. I zostają te sondaże rządowe, które wszystkie pokazywały, że Fidesz wygrywa. Wszystkie. No tak. Więc mamy coś takiego, że jest kompletny rozjazd sondażowy. Tak? Więc to też utrudnia. Odpowiedź na nasze pytanie. Szacowanie wyników. Ilona hmm, chociaż zawsze możemy odwołać się jednak do tej rzeczywistości sondażowej z 2022 roku, kiedy jednak najbardziej sprawdzony okazał się sondaż przeprowadzony przez median. I on, on był właśnie tym najbliżej rzeczywistego a w tym, wyniku. A w tym roku wiemy, czy ta sondażownia badała i jakie są tak. wyniki według niej? Badała i pokazała spektakularny sukces Tisy. Mm -hmm. 23% 23 punkty procentowe przewagi wśród wyborców zdecydowanych na udział w badaniach. Czyli jest... zmianę władzy na Węgrzech i to z... potężną. Tak. Jak widzą państwo, jesteśmy w zawieszeniu. Znaczy, Nie wiemy, jaki... To tak samo, no, tamte poprzednie wybory, co, jak na przykład spojrzymy na sondaże przedwyborcze, no to widać coś takiego, że y, ośrodki badawcze kojarzone z opozycją y, to... Y, Zawyżały o kilka do maksymalnie 10% wyniki wówczas opozycji, a trochę zaniżały wynik Fidesu. Myślę, że teraz też można się spodziewać, że gdybyśmy tak spojrzeli dokładnie, jak y, którzy ludzie chcieli brać udział w badaniu, to w, niestety to wpływało ze względu na tą polaryzację i Zresztą jak rozmawiałem, to wiem, że były takie przypadki, że ankieterzy podchodzili, do, roz, rozmawiali albo dzwonili do respondentów. A skąd pan jest? Jaka, o, jak, jaka sondażownia? Dla kogo jest ten o, sondaż? No właśnie. I jeszcze Niestety. mamy oczywiście dość, przynajmniej w porównaniu z Polskim, skomplikowany system wyborczy na Węgrzech, bo mamy tam i jednomandatowe okręgi i taką listę krajową. Więc to, to też to głosowanie, podejrzewam, utrudnia tak samo szacowanie. Jak to wygląda? Tak. Każdy Węgier oddaje dwa głosy. Jeden jest na listę krajową, drugi jest na, w ramach jednomandatowych... Na nazwisko. Na nazwisko, tak. Na liście krajowej wskazuje ugrupowanie. Tak, tak, tak, tak. Także dwa głosy i samo to już jest, jest dość specyficzne. Natomiast jeszcze do tego mamy tak zwany mechanizm kompensacyjny. To, to jest... Szalenie skomplikowana rzecz. Tutaj może też zareklamuję materiał Ośrodka Studiów Wschodnich, gdzie dokładnie to, to rozpisaliśmy na, na ikonografii. Jest taka nawet. właśnie grafika, którą przeglądają tu przed audycym, tak, tak, tak, tak. W każdym razie chodzi o to, że, że część głosów nadwyżkowych jest przeliczana właśnie na te listy krajowe. I, I wszystko, szereg, szereg właściwości tego systemu przekłada się na to, że nie jest on wprost proporcjonalny. To znaczy ten, ten wynik procentowy, który zobaczymy na słupkach, on nie przekłada się bezpośrednio. Jeden do jednego na ilość mandatów, Dokładnie. Ale y, czytałam takie komentarze, że ten system, ta skomplikowana ordynacja, y, jednocześnie y, sprzyja zwycięzcy. Zwycięzca bierze wszystko, mm, nawet mm. niektórzy mówili, y, zarzucając, że jest ustawiona pod y, potrzeby Fidesu. A, ona tak? jest ustawiona bardzo pod Fides, bo tu mamy coś takiego, że jakbyśmy sprawdzili y, tych, y, tych miejsc, jest 106 w tych właśnie jednomandatowych tak, okręgów i tych miejsc w parlamencie, potem na 199. No to niestety to wygląda w ten sposób, że yy, na przykład yy, pod względem demograficznym mamy bardzo duże dysproporcje i że te głosy są poprzesuwane, miejsca są poprzesuwane do tych regionów, gdzie Fidesz jest mocny, to nawet było robione pod koniec zeszłego roku jeszcze, jeśli chodzi o e, dwa miejsca, a oprócz tego no, mieliśmy na wielką skalę przez lata coś takiego jak gerrymandering, czyli to właśnie takie wyznaczanie granic okręgów wyborczych, żeby pasowało władzy. Hmm. I na czym to polega w praktyce, że jak były wybory w 2014 roku, to Fidesz zdobył tylko w cudzysłowie 44% głosów, ale to się przełożyło na 96 miejsc, czyli ponad 90% miejsc w tych okręgach jednomandatowych zdobył Fidesz i brakowało już tylko czterech e, miejsc, żeby mieć ponad połowę Samych miejsc tylko w parlamencie, a wiadomo, że zdobyli więcej. To, o co teraz toczy się gra, no to właśnie na te, dlatego musimy jeszcze poczekać na te wyniki cząstkowe, bo one coś pokażą, jakiś trend. No to, że będzie każdy ten musi być okręg jednomandatowy. No, musimy dostać jego wynik, tak? Mieliśmy też do czynienia z bardzo wysoką frekwencją, z kolejkami pod wieloma lokalami wyborczymi nasz reporter w Budapeszcie no, pytał ludzi, którzy pod tymi lokalami Czekają. Kolejka jest tak długa, że zakręca przez parking biurowca zbudowanego przez człowieka związanego z partią rządzącą. To wygląda całkiem obiecująco. Frekwencja w tegorocznych wyborach może przynieść rekord. No i ta wyborczy nie miała rację, bo na razie mamy frekwencję na godzinę 18.30. Jeszcze czekamy, jaka była na 19, czyli już kiedy zamknięto lokale wyborcze. O 18.30 77,8% uprawnionych do głosowania udało się do urn. I komu to może sprzyjać? E, wysoka frekwencja w teorii sprzyja Fidesowi, ale tak naprawdę warto mm, spojrzeć na to, gdzie ona była najwyższa. Od rana możemy stwierdzić, że naj, naj, najwyższa frekwencja była w dużych ośrodkach miejskich, w szczególności w Budapeszcie. A to z kolei opozycji by sprzyjało. A to są no. bastiony opozycji. Także, także to jest taki prognostyk, który już tutaj lekko wskazuje na yy, faworyta, aczkolwiek też nie, nie rozpędzajmy się. E, więc na pewno będzie, będzie trzeba tutaj poczekać na, na pełen obrazek. Ale, ale jak na razie większa frekwencja wskazuje na to, że jednak, jednak y, udało się zmobilizować głównie elektorat wielkomiejski. To jest zaskoczenie, że aż tak wysoka frekwencja była? No myślę, że jakbyśmy, to trochę jak z tymi wyborami u nas w 23 że no oczywiście potem niektórzy mówią, tak, tak, wiedziałem, że ludzie się zmobilizują. No, no nie bardzo, tak? Tutaj też to jest, przypomnijmy, że w poprzednich wyborach i w 2018 to było prawie 70%, tak? No to prawdopodobnie frekwencja będzie ta końcowa przekraczające 80%. To będzie najwyższa frekwencja w historii Węgier, tak? Więc tych oczywiście po 89. Coś bezprecedensowego. I oczywiście... To jest ważne, to pokazuje trend, tylko tak jak powiedziałem, no problem jest jaki, no, że właśnie no, na przykład ten Budapeszt jest no, niedoreprezentowany. Nawet to właśnie przesunięcie dwóch jeszcze o miejsc y pod koniec zeszłego roku dotyczyło bu Budapesztu. Y i zabrano, czyli pod, uproszczając, zabrano te mandaty. Tak. Y I kolejna sprawa, no, to jest coś takiego, że y no, musimy poczekać, bo no dobra, no, pewnie y ja zakładam, TISA wygra. Ale no wtedy wchodzi to kluczowe pytanie, czy to się przełoży na tą większość konstytucji. I tutaj postawimy kropkę, bo o tym jakie mogą być skutki tych wyborów, zależnie od tego kto wygra i z jaką większością porozmawiamy po piosence. Przypomnę, że w studiu Ilona Gizińska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich i Adam Balcer ze Studium Europy Wschodniej. Könnye megvan a baj, könnye megvan a baj, pedig régóta volt a vágyik, arra ez a csaj, hogy valaki lássa, hogy valaki lássa, de belekeveredik, keveredik, mindig valaki bántja, és hogvan arcára a szer, lassan olvadó bánna, személyből minden ám volt kiprése. Málkasán a sános súlye, régóta nem tud már elaludni, már rég nem lett benne, búj nincs, menekül nem lehet áraragudni, hiába próbáln utána Sara, Sara, o Pierwszy polskiego radia. No i w tej audycji, w której przyglądamy się wyborom węgierskim, czas, żeby do Budapesztu zajrzeć. Nasz korespondent w węgierskiej stolicy, Piotr Piętka, jest e, tuż nad Dunajem. Tam jest taki wiec po wyborczy partii TISA. Dobry, wieczu Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór i na pewno to słychać. Tak, słychać. Państwo... Wiemy już, że pierwsze wyniki spływają. E, na razie bardzo, bardzo, bardzo cząstkowe. Bardzo i to jest mniej więcej 6% na... Przerobiono 6% wszystkich mandatów. Przepraszam za takie lekkie zawahanie, ale ja przeglądam je na bieżąco. I około 3% na listy partyjne, czyli te krajowe. Więc myślę, że ja je mogę oczywiście podać, ale one nie będą w żaden sposób wiarygodne. To w tej chwili 48% na Fides i 43%, niecałe 44% na TISEz ale to mówię, to są dopiero pierwsze początkowe wyniki, mniej więcej 3%. Mieliśmy mniej więcej godzinę temu przemówienie Petera Modiora tutaj na, nie na Wielcu, bo on jeszcze przemawiał ze swojego sztabu. No i mówił, zachowajmy spokój, on jest lekko umiarkowanie, umiarkowanie optymistyczny co do wyników, ale zatrzymajmy się, uspokójmy te sytuacje, zobaczymy, zobaczymy co będzie. E, ostatnie sondaże, to są sondaże, które były robione nawet wczoraj, ale to nie są exit pole, tylko to są sondaże, takie zwykłe opinii. Mówiły, że TISA będzie się ocierać o większość dwóch trzecich, która pomoże im rozmontować system stworzony przez Fidesz. Także, także wszyscy oczekują na to, bo raczej przekonanie jest, że TISA wygra te wybory. Także tutaj na placu, ale generalnie, generalnie chyba wśród polityków i politologów, to, to wśród czy ekspertów. Lider pozycji już, już się ogłosił. Peter nie, nie, nie. nie. Tak jak powiedziałem, Peter Modior powiedział na spokojnie, na spokojnie. Posłuchajmy zresztą, co Peter Modior powiedział w czasie tego przemówienia do swoich, do swoich wyborców. Bardzo dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość, uwagę i chciałbym jeszcze powiedzieć zgromadzoną tutaj na nabrzeżu sympatykom, naszym rodakom i wszystkim w całym kraju, że teraz szczególnie ważne jest, aby zachować nasz dotychczasowy spokój i pogodę ducha lévő derünket. Chciałbym powiedzieć też o jednej rzeczy bardzo ważnej moim zdaniem w kontekście tego, co się mówiło przed wyborami. Dokładnie o 19.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, Narodowej Komisji Wyborczej, tak to na Węgrzech jest nazwane, przemawiał prezydent Węgier, Tomasz Szujek. Przypomnę, prezydent Węgier został nominowany przez Fidesz i przez niego wybrany przez parlament, zdominowany przez Fidesz. I Tomasz Szujek powiedział, te wybory były przeprowadzone w porządku. Mimo pewnych niedociągnięć widać, że Węgry że mają zaufanie do demokratycznych, do demokracji, do wyborów demokratycznych na Węgrzech. Tak więc on uznał, że te wybory zostały przeprowadzone, powiedzmy, prawidłowo, czyli nie czekał na to, czy Fidesz, partia, z której jakby pochodzi, został nominowany, czy powie, że te wybory były sfałszowane, te wybory były zmanipulowane. Mieliśmy takie sygnały, zresztą z dwóch stron tej barykady. Peter Modior mówił, że... Peter Modior mówił, że mamy tysiące zgłoszeń o nieprawidłowościach. Te nieprawidłowości zgłaszał też Fidesz i one mają być wszystkie zbadane, ale tak jak mówię, prezydent Republiki Tomasz Szujok trochę wybiegł przed szereg Fideszowski i powiedział, że te wyniki zostały, że te wybory zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z prawem i cieszył się bardzo, tak jak wszyscy, bo jeszcze o tym tak dokładnie nie mówiliśmy, to jest rekord, to jest święto demokracji, rekord frekwencji na poziomie jeszcze pół godziny przed, przed zakończeniem tych wyborów, to było 78 Procent niemal 80% wyborców poszło, prawie 6 milionów wyborców poszło do, do głosowania. Naprawdę to jest wielkie święto demokracji. Zobaczymy, jaki będzie wynik, ale rzeczywiście też święto demokracji fantastyczny rekord, wielkie pokazanie, że Węgrzy chcą decydować o swoim kraju właśnie głosując. Piotrze, a powiedz, jaka jest atmosfera tego wiecu? Czy ludzie są, jak mówisz, spokojni i optymistyczni, czy, czy myślisz, że może mm, też gotowi. Na na demonstracje, o których ostrzegał Fidesz, który twierdził, że może dojść do prowokacji i nawet do marszu na parlament. Fides ostrzegał, znaczy Fides, media związane z Fidesem ostrzegały o demonstracjach już dzisiaj rano, więc jakby no to już było zapowiedziane dawno. Nie, ja nie widzę tego typu rewolucyjnego nastroju na ulicach Budapesztu, a tym bardziej tutaj. Ludzie są radości, spokojni na razie. Schodzą się, jest ich coraz więcej. Odwracam się właśnie w tej chwili. Ludzie schodzą spokojnie, czekają na te wyniki, one schodzą powoli, czekają na to, aż do nich wyjdzie Peter Modior, czekają, aż wyjdzie szef kampanii. Peter Todd i powie, jakie są wyniki. Ja my mamy w tej chwili z siedmiu, już z 7 przerobionych głosów, procent głosów i to jest już mniej więcej 48% dla tis 43, więc to się zmienia, 43, 44 na Fidesz. Nie, nie ma takiej atmosfery rewolucyjnej. Ludzie wierzą, że rzeczywiście te 6 milionów osób, które poszło, oni zdecydowali, mimo pewnych nieprawidłowości, bo one na pewno będą, ale zawsze są jakieś tam drobne nieprawidłowości, to nie są te nieprawidłowości w stanie e, e, zmienić tego, o czym dzisiaj Węgrzy zdecydowali w całym kraju. Piotr Piętka z Budapesztu, z brzegów Dunaju. Tu w okolicy parlamentu jest sztab, znaczy nie sztab, tylko taki wiec partii TISA. Ja przypomnę, w studiu są Ilona Gizińska, ośrodek studiów wschodnich, Adam Balcer, kolegium Europy Wschodniej. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Było tu powiedziane w relacji naszego e, korespondenta o tym, że obie strony oskarżały się o różnego rodzaju nieprawidłowości. Było dużo e, wskazywania, że e, ingerowała Rosja. Z kolei, Fide, z kolei że Fides e, oskarżał, że tu ingeruje Unia Europejska. Rzeczywiście ta kampania wyborcza była taką kampanią e, budzącą wątpliwości na Węgrzech? Przede wszystkim te oskarżenia o ingerencję zewnętrzną to jest taki trochę już wybieg w stronę tego, żeby ewentualnie móc w jakiś sposób nie zalegitymizować wyniku w stronę, w stronę rywala. Więc te oskarżenia były bardzo symetryczne, z jednej, strony, jednej drugiej strony nasilone w podobnym stopniu i, i tutaj też y, y, Piotr Modziar dzisiaj w trakcie swojego tego wcześniejszego wystąpienia, o którym również mówił y, Piotr Piętka, y, mówił o tych, o tych nieprawidłowościach w trakcie, w trakcie dzisiejszych y, wyborów. Y, nie mamy tych y, podobnych oskarżeń ze strony y, prezydenta prezydenta z ramienia Fidesu, więc, więc tutaj powiedzmy, że jak na razie e, oskarżenia tej kategorii pojawiają się tylko z jednej strony. Ale właśnie tu jeszcze do Adama Belcera kieruję pytanie, bo ukazał się na przykład taki reportaż, taki śledczy reportaż, gdzie wyliczono, że 80 euro kosztuje głos na Fides, tyle się płaciło ponoć wyborcom. Czy tego typu doniesienia są wiarygodne? To znaczy, czy możemy rzeczywiście uznać, że ktoś tutaj przekupywał wyborców? No, można na pewno stwierdzić, że y, od 2014 roku y, w każdych wyborach y, mamy takie relacje ze strony dziennikarzy śledczych, y, no, niesympatyzujących, tak powiedzmy, najdelikatniej z Fidesem, y, gdzie pokazane są nagrania. Zjawiska, które pamiętajmy, że no niestety w tej części Europy nie występuje tylko na Węgrzech, czyli na przykład szczególnie do tych no, gorzej sytuowanych grup, też na przykład społeczności romskiej, tego typu oskarżenia o kiełbasę wyborczą i przywożenie ludzi albo płacenie im za głosowanie. No mamy takie relacje z Bułgarii, Rumunii, Słowacji. Z Bałkanów Zachodnich niestety. E, natomiast e, biorąc pod uwagę tą frekwencję, e, to jest drugorzędna mm -hmm. kwestia. Najlepszy sposób na oszustwa wyborcze to po prostu duża frekwencja. Trudno je wtedy e, po prostu prze, e, pokonać. E, tak, bo my jeszcze raz zajrzymy do Budapesztu może, bo mamy też drugiego wysłannika, Michał Makowski jest tam, gdzie na wyniki wyborów czekają zwolennicy Fidesu, to jest centrum Balna, czyli Wieloryb, jeśli dobrze rozumiem, tuż też nad brzegiem Dunaju, czyli tam, gdzie sztab Wiktora Orbana. Dobry wieczór, Michał. Witam serdecznie, dobry wieczór. I jak tam atmosfera? No. Wiktor Orban jeszcze nie przemawiał. Tak, to prawda. Tutaj zgromadziło się dość niewielu zwolenników partii Fidesz. Co prawda została ustawiona scena, z której Wiktor Orban będzie przemawiał, ale na razie politycy tisy najprawdopodobniej chowają się w brzuchu tego wielkiego, oszklonego wieloryba, aby Fidesu, tam czekać na Fidesu. przepraszam, Fidesu, tak aby czekać na, na szczątkowe wyniki wyborów. Widać też polskie flagi, ponieważ tutaj wśród. Publicznych pojawili się przedstawiciele ruchu obrony granic, który y, sprzyja y, prawicowej formacji Fidesz. No to muszę spytać, Zbigniew Ziobro też tam jest? No, nie dostrzegłem ani jego, ani e, Marcina Romanowskiego. E, co prawda, e, rozmawiałem jakiś czas temu z koleżanką z Polskiej Agencji Prasowej, która e, no, prawie na 80% była pewna, że widziała e, m, z, m, Marcina Romanowskiego e, w okolicach jego domu, ale no, niestety nie udało się porozmawiać i co prawda politycy Prawa i Sprawiedliwości są tutaj obecni, może nieprecyzyjnie na wiecu wyborczym Fidesu, ale wspierają na miejscu Wiktora Orbana no i swojego partyjnego kolegę, a swego czasu szefa Zbigniewa Ziobro. Zatem czekamy na to, co powie Wiktor Orban i czy w ogóle zabierze głos. Atmosfera w sztabie Fidesu, w tym Centrum Wieloryb, niezbyt radosna. Mniej hałaśliwie niż tam nad brzegiem Dunaju, gdzie w okolicy parlamentu są zwolnicy Tisy. Więc nie ma tutaj jakiegoś świętowania. Właśnie cały czas nadawana jest rządowa telewizja. Na początku były oklaski, kiedy to okazało się, że po zliczeniu 3% głosów przewagę ma Fidesz. Ale tak sobie odświeżam teraz stronę Komisji Wyborczej i na ten moment TISA ma 125 miejsc w parlamencie. To jeszcze nie jest większość 199. kwalifikowana. Tak, czyli... no. Policząc, licząc procenty 63, prawie 63%. Ale to dopiero 14% głosów przeliczone, więc właściwie tak, wciąż nie przywiązujmy się do tych wyników. Michała tak, bardzo... tak. No, Michale, bardzo Ci dziękujemy. Nie przywiązujmy się do nich tak. zdecydowanie. Będzie rzeczywiście o tym wszystkim, tak jak i Piotr Piętka z Budapesztu w serwisach informacyjnych w aktualnościach informował dzisiaj przez cały wieczór. W tym centrum Balna, ja byłem 4 lata temu, w 2022 roku, atmosfera była zupełnie inna. Tam wtedy był tłum, tam wtedy było świętowanie, tam wtedy był ścisk przepotworny, tam wtedy ludzie przylepieni do okien, kiedy tylko przyjedzie yy, yy, limuzyna z Wiktorem Orbanem, nikt nie zwrócił uwagi na Petra Ciar, to szefa dyplomacji wchodzącego do, do budynku, bo wszyscy wypatrywali tylko Wiktora Orbana. No więc zupełnie inne są te mm, są te Może to emocje. jest nasz exit poll, jak Może. państwo myślą. Może to jest nasz sondaż y, powyborczy wskazujący, y, jak pani myśli. Na pewno takie <grym> sentymenty są trochę inne, jak, jak w ostatnich cyklach wyborczych. Zresztą też ton, w jakim Viktor Orban wypowiadał się w trakcie swoich ostatnich wydarzeń, wiec, był... Trochę taki nietypowy dla niego, tam pobrzmiewała taka nutka trochę pożegnania. Naprawdę? Naprawdę? Ale y, y, y, słyszeliśmy przed chwilą, y, na, na początku naszej y, audycji, jak Viktor Orban, to, to była wypowiedź z soboty, mówił, y, czas na rekonkwistę, wprowadzimy patriotyczne rządy w całej Europie. No. Oczywiście. To, wie, to jak na niego, to spokojnie? Nie, nie oczywiście były, była do końca bardzo mocna mobilizacja i, i zachęta do, do głosowania, do, do udania się do urn i, i, i całość okraszona tym, tym właśnie y, suwerenistycznym y, wezwaniem. Natomiast y, trochę mam wrażenie, że jego entuzjazm już pod koniec osła był bardzo wyraźne zmęczenie też, które... No niestety tutaj też jest trochę takim wyzwaniem wizerunkowym, bo po drugiej stronie mamy polityka młodszego o 18 lat, jeśli dobrze liczę. Nawet pozwolę hmm. sobie powiedzieć, energiczny, przystojny, młody, europejski trochę... Zwłaszcza na tle Wiktora Orbana. No właśnie, hmm. więc y, olbrzymia energia, ilość miejsc, które on, y, Peter Madziar, zjeździł w ostatnich miesiącach jest niesamowita. On musiał też walczyć o te głosy na prowincji, jeździć od tego miejsca Dokładnie. do miejsca. Prawda? Robił to przez, przez wiele ostatnich miesięcy. Udał się do miejsc małych zupełnie ośrodków, gdzie politycy Fidesu nie zaglądali przez 15 lat. Y, I zdaje się, że to właśnie jest jednym z tajników sukcesów, jeśli o takim będziemy mogli mówić że właśnie wychylił się poza tym Budapeszt, tam gdzie wcześniej opozycja tak mocno koncentrowała swoje działania. Udał się na różne ryneczki, bazarki, ry no, różne centra, kultury lokalne, po prostu nie bał się wychodzić do ludzi. I viktor Orban starał się mu dotrzymywać kroku, ale to już na ostatniej prostej, również wyszedł z tych swoich... Y Takich scen, gdzie jest w otoczeniu ochroniarzy, tak jak na przykład ten, ten wieloryb, gdzie właśnie to wszystko jest zamknięte. takie Oszklone, on, on, taki tak, tak. On, on też wyszedł do ludu. Wyszedł i, i przemawiał i miał ten bezpośredni kontakt, ale trochę za późno. Ale tu jeszcze do Adama Balcera kieruję pytanie, bo oprócz jeżdżenia i spotykania się, ściskania rąk i, obiec, i różnego rodzaju obietnic wyborczych, Viktor Orban ma jedną ogromną przewagę nad TIS-ą. Jest, są to pieniądze. Czytałam, że ogromnie za zadłużone budżet państwa tylko po to, żeby w tych ostatnich miesiącach kampanii yy, różnego rodzaju świadczenia kierować do, no, do ludzi, ale tak naprawdę do swoich wyborców. No, jakbyśmy tak zestawili yy, Tise z Fidesem, no to okazałoby się, że yy, po jednej stronie mamy ten cały aparat władzy w kraju, który, no, przypomnijmy, że to są wybory, które odbywają się oprócz tego, że krytykowałem ordynację, to kolejna kwestia, no to od 2018 roku, jak są raporty powyborcze, które robi OBWE, no to mówi, no, że po prostu te wybory no, nie są uczciwe, bo jedna strona ma znacznie więcej pieniędzy, bo traktuje budżet państwa często jako budżet partii. Plus kolejna kwestia, to i to było przecież lepiej w 18 niż dzisiaj, to jest ta dominacja i kontrola, Medio. jeśli chodzi o media. No, mówiło się, że to, są, że to jest pojedynek telewizora z lodówką, bo telewizor to jest ta propaganda tak. rządu Orbana, a lodówka to tam, Natomiast gdzie pusto, bo gospodarka kuleje. To, o czym opowiedziała Ilona, no myślę, że to jest bardzo ważne, co też pokazuje, że nie liczą się tylko sociale, tylko trzeba ruszyć w teren mieć bardzo dużo spotkań, bo to można policzyć, pokazać, że znacznie więcej zorganizowali spotkań. I oczywiście to nie jest tak, że y, y, y, to jest jeden człowiek, tylko udało się stworzyć, jako partię TISE, y, można powiedzieć, że jest to sprawnie bardzo zarządzana organizacja, nie jakieś pospolite ruszenie, to nie jest to, co w 2022, jak spojrzymy na opozycję, tylko po prostu zaciężna armia. Trochę tak jak nawiązując do historii Węgier, jak w czasach Macieja Korwina, ta czarna armia, która szalała w okolicy, no to okazało się, że ci ludzie, bo to przecież członkowie partii, tak samo ludzie, którzy byli, pracowali no nie za pieniądze, tylko tak, pamiętają ochotnicy. Państwo te, te nagłówki. Rozbita, niezorganizowana, skłócona węgierska opozycja. Ja nie pamiętam, chyba przez 10 lat czytałam bez przerwy tego typu analizy, to się wreszcie I tu zmieniło. tu dochodzą też te no, walory osobiste Madziara. No, to wszystko, o czym też Ilona mówiła. Wiek, charyzma na tle. No, co, przepraszam, no, nie chcę się pastwić nie nad nie wyglądem, ale coraz większego premiera Węgier który, no, oczywiście pamiętajmy, że no, też prawdopodobnie e, ta władza no, nie wyczuła, że przekroczyła kolejne granice, jeśli chodzi o to, co ludzi zaczęło naprawdę wkurzać. No, Węgry o, w, spa w sposób bezprecedensowy stały się krajem najbardziej skorupowa skorumpowanym. O, o tych... Emocjach za chwilę porozmawiamy i o tych scenariuszach, jakie mogą być na Węgrzech. My dzisiaj też słuchamy w tej audycji współczesnej węgierskiej muzyki, wcześniej duet BSW, a teraz taka popowa wokalistka Bogi Noć nam zaśpiewa. I nie za ale życie dynciem Josie Warni Rad, tytuł tej piosenki, jeśli dobrze wymówiłem, to znaczy mo można poczekać, tak? Dobrze. Czekając na ciebie. Czekając na ciebie, właśnie. Twój to węgierski Michale jeszcze wymaga odrobiny tak, pracy. Wymaga pracy, tak. Ale czekamy na te wyniki oczywiście i pewnie na nie jeszcze kilka godzin na poczekamy na, na Węgrzech. Y... Wybory na Węgrzech, przypomnimy. Tak, o tym mówimy. To, to jest ten dzień o 19.00, zamknięto lokale wyborcze, w tym momencie mamy 20-44 i tylko 14% głosów, tylko albo aż przeliczonych głosów. Już 21. No proszę, tu Adam Balcer w studiu, um, który na bieżąco sprawdza z kolegiem Europy Wschodniej. Jest z nami też pani Ilona Gihińska z Ośrodka Studiów Wschodnich i rozmawiamy o tych e, wyborach, ale chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o skutkach. Wprawdzie nie wiemy jeszcze, kto wygra, ale możemy e, uznać, że są dwa możliwe, takie najbardziej przewidywalne scenariusze. Jeden to jest taki, że Tisa ma większość, drugi, że jednak Fidesz. Ale raczej... Nie ma szans, tak przynajmniej mówiono, żeby TISA miała te dwie trzecie większości w parlamencie, a bez tego będzie w ogóle w stanie sprawnie rządzić? Będzie w stanie rozbić betonowy system, który stworzył Viktor Orban? Pani żonu. Będzie ciężko. Naprawdę tutaj stawka toczy się o te dwie trzecie z uwagi na to, że tylko one, taka większość głosów w parlamencie, Umożliwia ingerencję w konstytucję, co jest w miarę intuicyjne, ale oprócz tego jest jeszcze około 60 ustaw tak zwanych okołokonstytucyjnych, których zmiana również wymaga takiej większości. My w Polsce nie mamy tego typu przepisów prawa, czyli właśnie to we Francji chyba też obowiązuje, że trzeba dwóch trzecich, żeby móc te ustawy zmienić. A one czego dotyczą? Te ustawy konstytucyjnej oj, różnych różnych aspektów działania państwa. To jest aż 60, także to, tak to jest naprawdę szereg spraw, łącznie z obsadzaniem bardzo ważnych stanowisk. Czyli hmm. powiedzmy, że TISA wygrywa, ale nie ma dwóch trzecich, to w tym momencie wiele instytucji państwowych jest wciąż obsadzonych ludźmi Fidesu. Tak, i to w dodatku przy bardzo długich kadencjach. Na przykład prezes Narodowego Banku, on będzie zajmował swoje stanowisko do marca 2031 Jest roku. Jest to chyba rada budżetowa, rada budżetu, która kontroluje w jakimś sensie politykę gospodarczą i też chyba ma bardzo długą kadencję. Zgadza się, tak. Mm. tak, tak. No, do tych ustaw było bardzo wiele wpisywane, do, bo miał taką możliwość Wiktor Orban, mój z, z, z, znajomy Węgier, tłumacz literatury polskiej na język węgierski, zawsze żartował, że jeszcze tylko przepis na gulasz musi być wpisany do tych mm. ustaw około konstytucyjnych. Tam rzeczywiście jest to tak zapetonowane, że tam jest, że tam jest no, wszystko co najważniejsze dla Wiktora Orbana? Tak. I no, niestety to wygląda w ten sposób, że na 199 miejsc TISA musi mieć 133, to jest ta większość i dlatego też ważne będzie poczekanie tych parę dni, bo zobaczymy jakie jest głosami z diaspory i jeśli chodzi o Węgrów mieszkających w krajach sąsiednich i tych z zagranicy korespondencyjnych i głosujących, w ambasadach i konsulatach, bo e, ich się nie liczy do tych e, okręgów e, jednomandatowych, natomiast to może dać na przykład dosłownie dwa, trzy miejsca Fidesowi i wtedy to mogą być na przykład te kluczowe głosy, które zadecydują o tym, że TISA nie będzie miała hmm. tej większości dwóch trzecich. Pamiętajmy też o tym, no, że e, kolejny problem e, do rządzenia krajem to jest coś takiego, że y, jeśli chodzi o władzę lokalną, to nie licząc Budapesztu, w y, tych dziewiętnastu y, powiedzmy odpowiednikach województw w Polsce rządzi Fidesz, tak? To też jest kolejne y, miejsce, gdzie... Ta... I jeszcze prezydent, nie zapominajmy, który ma prawo ta. weta i odsyłania Biera. do Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma. Nie ma prawa weta, nie. prezydent? Nie, nie. O, przepraszam, to nie, moja... Nie, nie, wybierany moja... przez parlament to akurat... Jeśli chodzi o to, co mówiła Ilona, to pewnie no, taki nie, najbardziej y, niebezpieczna sytuacja to jest taka, że może dojść, bo y, te ustawy dotyczą też pracy nad budżetem i może się to skończyć wszystko tak, że będzie problem z budżetem i w najgorszym przypadku na przykład y, przedterminowe wybory. To może na to liczy Wiktor Orban, że jeśli nawet te wybory przegra, to, to, to nie będzie się dało rządzić Węgrami bez Fidesu i Wes Orbana, że będzie chaos na przykład polityczny. Może na to liczyć? To tak, tak trochę na przykład w Izraelu Beniamin Netanyahu, prawda? Mhm. Odzyskał władzę, bo, bo nie była w stanie opozycja no, ta, tym krajem ta, ta, no, Wygrał, Jeśli wygr wszystko na to wskazuje, no mówimy o scenariuszu, że Tisa ma prawie dwie trzecie. To ja bym tutaj stawiał, że okaże się, że w, to w Fidesie jest więcej brutusów niż się można spodziewać. Całkiem do niedawna członkiem Fidesu był Madziar i Czyli wokół niego są ludzie, którzy też byli w Fidesie i może uda się kogoś wyciągnąć z tej drugiej no. strony. A w drugą stronę to by nie zadziałało? No właśnie niekoniecznie, ale tutaj jeszcze może być jeden języczek uwagi, mianowicie partia Michazang, nasza ojczyzna. Taka skrajnie prawicowa. Dokładnie, tak? która może być potencjalnym koalicjantem dla Fidesu. Widzieliśmy w, w mhm. ostatnim czasie takie zbliżenie między nimi. I gdyby tak, gdyby Fideszowi mało brakowało do tej samodzielnej większości, to kto wie, czy to nie byłaby jakaś deska no tak. ratunkowa. A ja tu tymczasem patrzę, że 29% głosów zostało przeliczonych, tylko pamiętają Państwo, to wciąż nie jest zagranica, więc to nie są jeszcze... Decydujące liczby, ale mamy w tym momencie wskazanie na Tisę dwie, 132 mandaty. Tutaj Adam Balcer mówił, że 133 będą potrzebne do tej, do tej ważnej większości. Ale to jeszcze nawet nie jedna trzecia głosów. No tak. właśnie, no bo Tisa o koalicjantów nie bardzo by miała, bo ten parlament będzie wyczyszczony z większości partii, mamy prawda? Lewicy a, nie ma w parlamencie znaczy liberałów. Mamy dwóch olbrzymów i ekstremy. To jest sytuacja bezprecedensowa, jeśli chodzi o skalę polaryzacji. Że nie znajdziemy w Europie kraju, gdzie wszystko na to wskazuje, że dwa ugrupowania zdobędą 90, nawet może ponad 90% głosów. A ktoś jutro może zakwestionować te wyniki tych wyborów, jedna albo druga strona? Czy raczej nie? Tego nie wiemy. Oczywiście te narracje na temat ingerencji zewnętrznej trochę są takim gruntem do tego, żeby takie kwestionowanie się pojawiło, więc, więc wszystko, wszystko jest, piłka jest w grze, że tak powiem. To czekamy na wyniki tych wyborów. Na razie nie, nawet nie jeszcze nie jedna trzecia tych głosów została po, po, policzona. Będziemy się oczywiście temu wszystkiemu przyglądać. Będziemy o tym mówić jutro rano w Sygnałach Dnia, pewnie też w wielu innych magazynach. A na dziś kończymy. Bardzo dziękujemy za wizytę w studio. Ilona Gizińska, Ośrodek Studiów Adam Dziękuję. Balcer, kolegium Europy Wschodniej. A ja Państwu Dziękuję. tylko przypomnę, że aktualności jedynki e, na bieżąco będą e, oczywiście Państwa informowały o liczeniu głosów na Węgrzech i informowały o tym, która partia ostatecznie e, wygra te wybory parlamentarne. I dziękujemy już za uwagę. Agata Kowalska. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Program pierwszy polskiego radia. Lektury jedynki. Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. W drugiej połowie grudnia, patrzę, otwierają się drzwi i wchodzi pani Stawska. Śliczna jak nigdy. Ona jest zawsze śliczna, i wtedy, kiedy jest wesoła, i kiedy ma minę zakłopotaną, patrzy na mnie swymi czarującymi oczyma i mówi cichym głosem. Czy zechce mi pan pokazać tę lalkę? Lalka, a nawet trzy podobne, od dawna była przygotowana, ale tak się zmieszałem, że przez parę minut nie mogłem jej znaleźć. Śmieszny jest Klein ze swoimi minami. On gotów myśleć, że ja kocham się w pani Stawskiej. W końcu wydobyłem pudło. Są trzy duże lalki. Brunetka, blondynka i szatynka. Każda ma prawdziwe włosy, każda naciśnięta w brzuszek przewraca oczyma I wydaje głos, który dla pani Stawskiej brzmi jak mama Dla Kleina jak tata, a dla mnie jak uchu Prześliczna, mówi Stawska, ale naprawdę musi być bardzo droga Proszę pani, odpowiadam, jest to towar, którego się pozbywamy Więc możemy go odstąpić bardzo tanio Zaraz pójdę po pryncypała Stach pracował za szafami, lecz gdy mu powiedziałem, że jest pani Stawska i po co przyszła, rzucił rachunki i wbiegł do sklepów w doskonałym humorze. Spostrzegłem nawet, że przypatruje się pani Stawskiej tak życzliwie, jakby na nim zrobiła silne wrażenie. No, przynajmniej teraz. Chwała Bogu. Targ w targ wytłumaczyliśmy pani Helenie, że lalkę jako towar wybrakowany i nie znajdujący nabywców możemy oddać za trzy ruble, blondynkę albo brunetkę. Wezmę tę, odpowiedziała biorąc szatynkę, ponieważ jest zupełnie taka jak baronowej. Helcia będzie zachwycona. Kiedy przyszło do płacenia, panią Stawską znowu napadły skrupuły. Zdawało jej się, że taka lalka musi być warta z piętnaście rubli i dopiero połączonym usiłowaniom moim, Wokulskiego i Klejna udało się ją przekonać, że biorąc trzy ruble, jeszcze mamy zarobek. Wokulski wrócił do swoich zajęć, a ja zapytałem pani Heleny, co nowego w domu i w jakich jest stosunkach z Baronową. Już w żadnych, odparła rumieniąc się. Pani Krzeszowska zrobiła mi taką scenę za to, że musiała zapłacić sto tysięcy za kamienicę, że ja nie protegowałam jej u pana Wokulskiego i tak dalej, że pożegnałam ją i już tam nigdy nie pójdę. Naturalnie wymówiła nam komorne od nowego roku. A czy pani zwróciła należność? Ach, westchnęła pani Stawska, upuszczając na ziemię mówka, którą Klein zaraz podniósł. Więc Nie. Nie. Powiedziała, że nie ma teraz pieniędzy ani pewności, czy mój rachunek jest dokładny. Naśmieliśmy się oboje z panią Stawską z dziwactw baronowej i pożegnaliśmy się pełni otuchy. Gdy zaś wychodziła, Klein otworzył jej drzwi tak szarmansko, że jedno z dwojga albo już ją uważa za naszą pryncypałową, albo sam kocha się w niej. Półgłówek. On także mieszka w domu pani baronowej i niekiedy bywał u pani stawskiej, ale podczas wizyt siedzi tak strasznie smutny, że Helunia pewnego wieczoru zapytała babki. Czy pan Klein nie brał dziś olejku? <śmiech> Marzyciel, komu to myśleć o podobnej kobiecie? Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą Państwo jutro około 21.50.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 Ogłoszenie społeczne Polskie Radio Jedynka Radio Kierowców. Dąbrowski. Bez zmian na naszych drogach wciąż największe kłopoty są na drodze krajowej nr 7 na odcinku Warszawa Czosnów w pobliżu Łomianek. Na 348 kilometrze doszło do zderzenia pięciu aut. Jedna osoba została ranna, dwie osoby poniosły śmierć w tym wypadku. Ruch odbywa się pod wiaduktem. Droga S19 Odcinek Węzeł Janów Lubelski, południe Węzeł W pobliżu miejscowości Gierlachy na 84. kilometrze doszło do kolizji dwóch autosobowych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Rzeszowa. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 25. Między Białym Borem a Bobolicami w pobliżu miejscowości Poros na 4. kilometrze. Tam po zderzeniu auta osobowego z motocyklem droga była zablokowana. Jeszcze druga jest 61 Wciąż problemy na odcinku Ostrów Mazowiecka Łomża w pobliżu Jakaci Dwornej na 24 kilometrze. <grym>